Po wysłuchaniu w katedrze Tedeum udał się do Jagielonki, z którą porozumiewał się przy pomocy tłumacza. Następne dni były wypełnione targami o spadek po Zygmuncie Augustie, przy czym Anna broniła się jak lwica płacząc, klnąc i złorzecząc senatorom. Ci jednak nie ustępowali i wobec oporów elektki odłożyli ślub i koronację. Baterego zawiadomiono, żeby małżeństwa nie zawierał, póki Anna aktu zrzeczenia nie podpisze. Stefan zachowywał w tych sporach neutralność, oświadczając jedynie, że nie jest zrzeczeniu przeciwny. Tarcia trwały nawet w dniu zaślubin. Wreszcie zgodzono się, aby Jagielanka zatrzymała oprawę na Mazowszu, równą posiadanej przez jej matkę, resztki skarbu tykocińskiego i 60 tysięcy złotych sum oprawnych bony. Było to niemało, ale ogromna większość majątku rodzinnego, w tym prawa do księstw włoskich, przeszły na własność Rzeczypospolitej. Po ustnym uzgodnieniu tych warunków, w jednej komnacie wawelskiej zaczęto je spisywać, a w innej, dawnej jadalni, odbyły się zaślubiny. Później udano się do katedry, gdzie prymasa będącego zwolennikiem Habsburgów zastępował biskup kujawski Stanisław Karnkowski. Tu rozpoczęły się trudności ceremonialne, gdyż od czasów Kazimierza Wielkiego i Anny Aldony nigdy para małżeńska nie była koronowana jednocześnie. W rezultacie biskup namaszczał początkowo Stefana, podczas gdy Anna czekała na swą kolej w prezbiterium. Słyszała tam, jak w świątyni powstało zamieszanie, gdyż ksiądz Masalski w imieniu Litwy, uznającej króle Maksymiliana, zaczął głośno protestować. Wkrótce sama się stała bohaterką następnego incydentu, kiedy przyniesiono jej do podpisu spisany w czasie zawierania ślubu akt zrzeczenia. Jagielonka ponownie wybuchnęła najpierw gniewem, a później płaczem ale wreszcie złożyła w katedrze swój podpis. Dopiero potem marszałek obwieścił — Niech wiedzą wszyscy, królowa będzie koronowana. A biskup Karnkowski włożył koronę na skronie. 2 maja odbyły się bardzo uroczyste pokładziny. W sypialni senatorowie wygłaszali długie mowy. Wreszcie małżonkowie zostali sami. Następnego dnia Annie zgodnie ze zwyczajem doręczono dary Stefana, Między innymi wspaniały naszyjnik z diamentów i pereł oraz szczerozłotą tacę napełnioną dukatami. 52-letnia Jagielonka miała więc męża młodszego od siebie o równe dziesięć lat. Przez całe życie musiała się z nim porozumiewać przez tłumacza, gdyż nie nauczył się on nigdy mówić po polsku, a z otoczeniem rozmawiał po łacinie, którą posługiwał się swobodnie i wytwornie. Lubił historię i geografię, zbierał mapy, czytał Cezara i innych dziejopisarzy. Niemniej miał też wiele wojskowych obyczajów i szokował Polaków, kiedy na przykład na posiedzeniach Senatu zuwał buty, odsłaniając, jak pisał Nuncjusz, spodnią ciżmę podartą i zniszczoną. Poza tym, według tego samego źródła, jego pożywienie jest prawdziwie żołnierskie – wołowina, czosnek i cebula. Był bardzo pracowity, nigdy nie próżnuje, albo pisze, albo czyta, albo listy przegląda. Wkrótce okazało się, że w osobie skromnego księcia siedmiogrodzkiego Polska zyskała jednego z najwybitniejszych swoich monarchów. Niewątpliwie miał rację Jasienica, cytując z aprobatą zdanie któregoś ze skandynawskich historyków o istocie zaskoczenia Jagielonki, polegającym na tym, iż pomogła wydobyć z cienia nicość, która okazała się geniuszem. Nowy monarcha w życiu codziennym był oszczędny, głęboko wierzący, bardzo odważny i umiał po męsku skrywać ból i inne dolegliwości. Polaków drażnił niewątpliwie fakt, że otaczał się swymi rodakami. W czasie wyprawy pskowskiej doszło nawet do prawdziwej bitwy polsko-węgierskiej o podział łupów. Dla żony była istotna jeszcze jedna cecha Stefana. W życiu króla kobiety odgrywały stosunkowo niewielką rolę i słynął jako mało wrażliwy na ich wdzięki. Przez kilka lat po ślubie Agielonka czuła się bardzo szczęśliwa. Trwało to jednak strasznie krótko. Mąż odwiedzał jej sypialnię tylko przez trzy kolejne noce. Później oznajmił, że ona może do niego przychodzić. Kiedy jednak zaczęła to czynić, musiała wiele godzin czekać na jego powroty, aż wreszcie unikając jej wizyt, przestał w ogóle nocować u siebie. Anna rozchorowała się wówczas ze zmartwienia i kazała sobie krew puszczać. Otoczenie doskonale widziało tę zmianę nastroju. W tydzień po ślubie Chlebowicz pisał jeszcze o królowej do Jana Chodkiewicza, Widzę, jako chłopa dopadła, gębę nosi wysoko, a hardo. A w trzy tygodnie później Nuncjusz donosił, pani infantka, że uważał wciąż jeszcze za króla Polski Maksymiliana, jest wielce niezadowolona, nie ma bowiem tej władzy, jaką się mieć spodziewała, a powtóre pożycie małżeńskie nie daje jej zadowolenia. Nieszczęsna chodzi więc blada i zgnębiona i zapada na zdrowiu ze zmartwienia, zwłaszcza, że mąż poczyna z nią jak prosty żołnierz, a nie jak książę. Batory wkrótce opuścił Kraków i po odwiedzeniu tygodnia zatrzymał się w Warszawie. Tu 4 sierpnia przybyła do niego małżonka. Na próżno jednak próbowała urządzać mężowi bankiety, bale i ciągłe rozrywki, gdyż Stefan pomimo tego stale wyjeżdżał i bardzo rzadko przebywał u żony, co wprawiało ją w stan ustawicznego rozdrażnienia. Bolało ją zwłaszcza, że nie spędzili razem nawet pierwszej rocznicy ślubu. Kiedyś pod nieobecność monarchy urządzała bal dworski. Niefortunnie jednak na chwilę przed początkiem zabawy otrzymała wiadomość, że mąż znacznie dłużej niż ona oczekiwała pozostanie na Litwie. Anna z furii okazała wówczas pogasić świece, wynieść instrumenty muzyczne i z wielkim gniewem ustąpiła na swoje komnaty. Kiedy jednak zdarzało się, wprawdzie bardzo rzadko, że Stefan był dla niej miły, odżywała i stawała się radosna. W czasie jednego ze spotkań małżonków wystawiono w Ujazdowie 12 stycznia 1578 roku prapremierę odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego w reżyserii medyka Wojciecha Oczki. Tego samego dnia odbyły się igrzyska rycerskie pomiędzy Warszawą a Ujazdowem. Wkrótce później, 28 lutego 1578 roku, Batory przyjął na krakowskim przedmieściu przed kościołem Bernardynów Hołd Jerzego Fryderyka Hohenzollerna, regenta księstwa pruskiego, aktualny władca był chory umysłowo, a wieczorem para królewska podejmowała lennika bankietem. Na ogół jednak na dworze nie było widać przepychu, bo oszczędny monarcha wyjaśnił żonie, że go na to nie stać. Anna, choć była wybrana królem, nie miała większego wpływu na politykę. Część otoczenia Stefana wyraźnie ją lekceważyła i nawet czasami na dworze nie okazywano jej należytego szacunku. Bogucka. Kiedy małżonek węgierskim obyczajem chciał pewnego razu iść obok żony, to Andrzej Zborowski zaprotestował, domagając się, aby zgodnie z polską tradycją Jagielonka samotnie kroczyła z tyłu za mężem. Zresztą królowa nigdy nie wykazywała większej ochoty do udziału w życiu publicznym. Dużo uwagi poświęcała natomiast sprawom majątkowym – Stale targowała się o spadek po Zofii z jej pasierbem, a później z jego synem, aż wreszcie w roku 1580 Batory przekazał sprawę do rozpatrzenia sądowi cesarskiemu we Frankfurcie nad Odrą. Pomimo poczynionego w chwili ślubu zrzeczenia się praw do dóbr jegielońskich, monarchini część z nich przez parę lat zatrzymała, a i później zapewniła sobie pewne nieprzewidziane w chwili koronacji dochody w Wielkim Księstwie co potwierdziły zapisy Stefana z 6 marca 1580 i 6 maja 1581 roku. Walczyła też o arrasy, uważając je za własność, podczas gdy jej przeciwnicy twierdzili, że może z nich tylko korzystać, nie mając prawa sprzedaży. Pomimo tego w roku 1578 wysłała 30 sztuk siostrze do Sztokholmu. Kulowa miała obecnie w Katarzynie jedynego bliskiego człowieka. Wprawdzie komunikacja ze Szwecją była utrudniona, a młodsza siostra odczuwała żal, że Anna za koronę zrzekła się wspólnie odziedziczonych praw dodzierżawionych przez bonę dóbr. Później nałożyły się na to jeszcze niesnaski powstały przy podziale procentów od sum napolitańskich, To jednak mimo wszystko pomiędzy obiema jagielonkami panowały zdecydowanie serdeczne stosunki. Monarchini lubiła też bardzo nieznanych sobie siostrzeńców. — Dziękuję za upominki, któreś wasza królewska mość nam raczyła posłać — pisał do ciotki siedmioletni Zygmunt, swobodnie władający językiem ojczystym swej matki. Katarzyna była na ogół popularna wśród Szwedów, choć w tym zdecydowanie protestanckim kraju stanowiła ostoję katolicyzmu. Musiała jednak godzić się na pewne kompromisy i tak na przykład przyjmowała wspólnie z mężem komunię pod dwiema postaciami. Sądzi się, że Anna pomogła szwagrowi w jednej skomplikowanej sprawie — Obalony Eryk XIV miał syna, który urodził się na kilka miesięcy przed ślubem rodziców. Pomimo późniejszej koronacji matki, młody Gustaw, zwany Eriksonem, był na ogół uważany za bękarta. Niemniej Jan III obawiał się go i po zdobyciu władzy chciał nawet początkowo chłopca zgładzić. Później jednak wysłał bratanka na Mazowszek, gdzie miał być wychowany na Polaka i Katolika, aby czuł się obco we własnym kraju i przestał zagrażać stryjowi. Pierwszym etapem pobytu Gustawa w Polsce był właśnie dwór Jagielonki, choć następnie miał on innych wychowawców, a przede wszystkim kształcił się w kolegiach jezuickich. Spokojny z natury Erikson był później jako ewentualny pretendent do tronu szwedzkiego, przedmiotem zainteresowania wielu dworów, dzięki czemu przemierzał całą Europę od Moskwy Iwana IV na wschodzie, po Hiszpanii Filipa II na zachodzie. Nieudane pożycie małżeńskie i poczucie osamotnienia wzmogły w królowej zawsze bardzo silne zainteresowania religijne. Wiele czasu i uwagi poświęcała nie tylko modlitwom, ale i doczesnym problemom kościoła. Często interweniowała w sprawy miejscowego duchowieństwa, dzięki czemu, jak to na jej pogrzebie określił skarga, sama kapłanom, zwłaszcza warszawskim, za biskupa i wizytatora stała. Popierała szczególnie zakon jezuitów, i na urządzenie nowicjatu w Krakowie podarowała 500 florenów. Opiekowała się też polskimi scholarami jezuickiego uniwersytetu w Ingolstacie i 17 lipca 1583 roku pisała w ich sprawie do palatyna reńskiego Wilhelma V. Poza tym w Rzymie ufundowała hospicjum dla pielgrzymów z kraju. Skarka poświęcił monarchii pierwsze wydanie swych żywotów świętych, które ukazały się około 1 grudnia 1578 roku w Krakowie. Książka cieszyła się tak dużym powodzeniem, rozdawano ją nawet jeńcom moskiewskim, że cały nakład pod koniec 1583 roku został wyczerpany. Zgodnie z duchem łagodnej, bezkrwawej polskiej kontrreformacji, Anna nie lubiła inowierców, choć musiała z nimi jakoś współżyć. Twierdziła jednak na przykład, że wszystkie kwiaty otrzymywane od nich do ogrodu więdły, natomiast będące prezentem katolików pięknie się przyjmowały. Nierzeczliwe uczucia do protestantów starała się też zaszczepić mężowi. Kiedy 21 listopada 1579 roku Stefan przyjechał na krótko do Warszawy po zdobyciu Połocka, witający monarchę w imieniu Jagielonki jej sekretarz Nidecki sławił go za zwycięstwo nad iwanem groźnym, będącym ze względu na swoje okrucieństwo monstrum i dziwolągiem przyrody. Ale teraz wzywał władcę do następnego czynu. Tępienia herezji wszędzie, a przede wszystkim w siedzibie — Najdostojniejszej małżonki, królowej naszej. Anna sama była zręczną hafciarką, zatrudniała haftowaniem swojej frau Cymer i najmowała uzdolnionych hafciarzy. Upodobania te przejęła na pewno po matce, która w tej dziedzinie miała bardzo rozwinięty zmysł artystyczny. Często więc haftowała dla kościołów. Niektóre z jej dzieł były bardzo wartościowe ze względu na użyte perły i drogocenne kamienie. Ogółem w ciągu całego życia złożyła w katedrze wawelskiej, głównie dla kaplicy Zygmuntowskiej, 11 obrusów ołtarzowych kosztownie wyszywanych. Przesyłając jeden z nich, zaleciła kanonikom — Szanować go będziecie, nie pożyczając nikomu. Zdobiła je swymi inicjałami i herbami, przy czym zwrócono uwagę, że nie lubiła używać pogoni i często zadowalała się samym orłem. W ogóle kaplicę Zygmuntowską otaczała specjalną opieką. Co już wynikało z uczuć dynastycznych, a nie religijnych, gdyż uważała ją za mauzoleum najbliższej rodziny. Poza obrusami składała tam liczne inne dary, z których pierwsze przesłała jeszcze jako infantka. Były to ampułki, krzyż złoty, pulpit srebrny, misy, ornaty i kielichy. Na niektórych z nich widniał napis Donum Anne Jagiellonie Sforcie Regine Polonie. Najważniejszym jednak dziełem królowej było pokrycie kaplicy nową kopułą, dawna przeciekała, i pozłocenie jej. Kiedy w 1583 roku w związku ze ślubem Zamojskiego z Batorówną, bratanicą męża, przybyła na dłuższy pobyt do Krakowa, była tam do maja 1587 roku, doglądała zakończenia budowy kopuły. W stolicy interesowała się też pałacem w Łobzowie i założyła wokół niego włoski ogród. Jednak znacznie więcej uwagi poświęcała Warszawie. Zbudowała tu mały kościół na Ujazdowie, a kolegiacie warszawskiej ofiarowała 2200 zł. Za te pieniądze architekci monarchini Hieronim Odoliński, i Bartłomiej Szpaner wznieśli dzwonnicę. Podobno, co nie jest jednak pewne, połączyła gankiem zamek ze świątynią, którym mogła przechodzić do królewskiego balkonu w prezbiterium. W roku 1582 zakończyła budowę wieży broniącej mostu. Kontynuowała prowadzoną przez brata przebudowę domu wielkiego i rozpoczęła zakładanie wodociągów. Musiała się osobiście interesować postępem tych robót, skoro o jednym z murarzy Maćku pisała w roku 1579, że wielkie prace z dawna koło murowania zamku warszawskiego podejmował i teraz podejmuje. Najczęściej przebywała jednak w Ujazdowie i tej rezydencji poświęcała najwięcej uwagi. Kończyła tu obszerny drewniany dwór, którego budowę rozpoczęła jeszcze Bona. Powiększyła także zaplanowane i zakładane przez matkę ogrody. Sadziła w nich warzywa, zioła lecznicze, drzewa owocowe i kwiaty. Miała figarnie, inspekty i rozarium. Poza tym nakazała wybudować altanki, urządzić sadzawki pełne ryb i wznosić fontanny. Powstał też zwierzyniec, w którym przebywały żubry, tury, niedźwiedzie, dziki, jelenie i sarny. Można je było bezpiecznie oglądać ze specjalnie przygotowanego pawilonu. Dużo uwagi poświęcała przy ozdabianiu wnętrza dworu kobiercami i obiciami ze złotogłowia. Pozostał opis odwiedzin w ujazdowie papieskiego Kaligariego w roku 1579. Poza ucztą, ważnym punktem programu tego wydarzenia, było oglądanie ogrodu połączone z grzybobraniem, to jest szukaniem grzybów wykonanych z cukru i ukrytych pod drzewami. Tu też z okazji ślubu zamońskiego z Krystyną Radziwiłłówną odbyło się 17 stycznia 1578 roku prawykonanie odprawy posłów greckich. Stosunki z mężem stale pogarszały się. Nie chodziło już teraz ani o niedopełnienie obowiązków małżeńskich, ani o częste wyjazdy, lecz wręcz powstała groźba rozwodu. Niedyskrecje służby spowodowały rozejście się informacji — już pisał w tej sprawie nawet do papieża — że Anna od kilku lat na pewno nie może już zostać matką. Było natomiast oczywiste, że Batory chciał mieć dziedzica i tego pragnęła duża część senatorów. W dodatku król Stefan przebywał coraz częściej w ulubionym Grodnie i miał tam syna, choć nie jest jasne, czy było on owocem chwilowego zapomnienia się, powściągliwego w tych sprawach monarchy, czy urodził się w wyniku dłuższego, ale dobrze skrywanego romansu. Z ciasnych, egoistycznych względów Anna stała się przeciw toczonym przez Batorego zwycięskim walkom z Moskwą w latach 1579-82, gdyż rozdzielały one małżonków i z zadowoleniem powitała rozejm w jamie Polskim. Niemniej i po zakończeniu działań wojennych mąż z nią nie zamieszkał, a wspólne przebywanie pary królewskiej stawało się coraz rzadsze i coraz bardziej oficjalne. Trzeba pamiętać, że zawsze rozmawiali ze sobą przy pomocy tłumaczy. W czasie tych przelotnych spotkań pozory były jednak zachowane. Kiedy w roku 1583 odbywały się w Krakowie zaślubiny Zamojskiego z Gryzeldą Batorówną, to Stefan i Anna występowali w rzekomej zgodzie, na przykład przyglądając się z okien kamienicy na rynku pochodowi w kostiumach sławiącemu zwycięstwa Polski nad Moskwą. Pan młody ofiarował wówczas jegiące kubek ozdobny, z którego pod Pskowem, gdy tam był z wojskiem, od króla jako hetman zostawion za zdrowie królewskie i za jej samej pijał. W styczniu 1585 roku, po przyjeździe do Warszawy, Batory najpierw udał się do kościoła, a później odwiedził małżonkę oczekującą go u stóp schodów. Następnie posiedział trochę królu królowej, rozmawiając z nią za pośrednictwem ochmistrza. Pomimo zachowywania pozorów, monarchini stale obawiała się rozwodu, Dobrze pamiętała dzieje opuszczonej przez brata jego trzeciej małżonki Katarzyny Austriaczki, której dramat rozgrywał się na jej oczach. Lęk ten stanowił dodatkowy bodziec dla uczuć religijnych Jagiellonki, gdyż prawa kościelne dawały Annie poczucie bezpieczeństwa. Zwolennikiem rozwodu był przede wszystkim niedawno wyniesiony kanclerz i hetman Jan Zamoyski, najbliższy współpracownik Nowego Monarchy. Popierało ten projekt także wielu senatorów, w tym nawet kilku biskupów. Mówiono, że arcybiskup lwowski Solikowski jeździł specjalnie do Rzymu, aby wybadać nastawienie papieża w sprawie ewentualnego unieważnienia małżeństwa. W roku 1580 Anna odbyła przez tłumacza zasadniczą rozmowę ze Stefanem i wymusiła przyrzeczenie, że na rozwód nie przyzwoli. Od tego kroku miały m.in. odstręczać Batorego, miłośnika historii, dzieje panowania Henryka VIII., jednak monarchini nie wierzyła mężowi i nawiązała stosunki z jego przeciwnikami politycznymi, prymasem uchańskim i obozem prohabsburskim, szukając u nich pomocy. Wobec narastającej wrogości Stefan zaczął się nawet obawiać, że małżonka, córka powszechnie uważanej wówczas za trucicielkę Bony, może go zgładzić jakimś jadowitym zielem, co naturalnie było zupełnie nieprawdopodobne. Żyjąc w ustawicznym strachu przed rozwodem, Anna bywała przygnębiona, kapryśna, nierówna, bardzo przykra dla otoczenia, a poza tym często miewała różne dolegliwości, prawdopodobnie częściowo psychosomatycznej natury. Tymczasem zaszło wydarzenie, które zmieniło całe życie uczuciowe Jagielonki. W dalekim Sztokholmie zmarła 16 września 1583 roku królowa Katarzyna, osierocając dwoje dzieci, 17-letniego Zygmunta i 15-letnią Annę, samotnych katolików wśród licznych protestantów. W dodatku ojciec ich, Jan III, wkrótce, 21 lutego 1585 roku, poślubił młodą Gunilde Bielkę. Królowa zawsze lubiła swych nigdy niewidzianych siostrzeńców, ale teraz poczuła się ich jedyną opiekunką, w związku z czym jej niewyżyte instynkty macierzyńskie odezwały się z ogromną siłą. Troska o Zyzia i Hanulkę i pragnienie zobaczenia ich, choć na krótko w kraju, stały się obecnie głównym motorem jej działania. Ze zgrozą musiała się więc dowiedzieć, że królewna Anna pod wpływem macochy porzuciła wiarę swojej matki i przeszła na protestantyzm. Jednak nawet to nie osłabiło uczuć jegilonki pragnącej ratować zagubioną duszyczkę. Pisała do obojga młodych pełne miłości listy i coraz bardziej zastanawiała się nad ich przyszłymi małżeństwami, które miały zapewnić siostrzeńcom świetne pozycje, związać z wiarą katolicką i umożliwić spotkanie z ciotką. Początkowo przez dłuższy czas planowała wydanie Anny za któregoś z bratanków Stefana i wysunięcie kandydatury tej pary na przyszłych władców Polski. Później, w miarę narastania konfliktów z mężem, zastąpiła w swych projektach Batorych Habsburgami, przy czym nie brała pod uwagę swego dawnego konkurenta Ernesta, lecz jego brata Maksymiliana. Nie była w tych pomysłach oryginalna, gdyż przed nią podobne plany robił nuncjusz papieski. Jednocześnie zaczęła swatać Zygmunta z Anną, córką Karola Habsburga, księcia styryjskiego. Starej monarchini nie przeszkadzało, że Jan III nic o jej zamiarach nie wiedział, a sam snuł projekty duńskich małżeństw swych dzieci, co syn Zygmunt posłusznie akceptował, a Anna Wazówna, zakochana w portrecie narzeczonego, przyjmowała wręcz z entuzjazmem. Niemniej Jagielonka starała się realizować swoje plany. W traktacjach z dworem styryjskim czyniła nawet obietnicę zapewnienia siostrzeńcowi tronu polskiego po śmierci swego męża, co wobec faktu, że sama była stara i chora, batory o 10 lat młodszy i tryskający energią, wydawało się zupełnie nieprawdopodobne. Jednak czasami ziszczają się takie pozornie fantastyczne projekty. W grudniu 1586 roku przebywający w Grodnie Stefan nieustannie polował pomimo silnych mrozów. W związku z tym 7 grudnia zasłabł, odczuwając duszność. Wkrótce dołączyły się drgawki. Napisał wówczas testament. Doglądający go lekarze Bucella i Simonius nie mogli osiągnąć zgody ani co do diagnozy, ani co do terapii chorego monarchy. Podawano mu jednak lecznicze wina, przystawiano pijawki, puszczano krew i przyrządzano kopyta łosi, w których skuteczność król Stefan wierzył. Niemniej chory czuł się coraz gorzej, choć potrafił to skrywać przed odwiedzającymi go senatorami, których śmierć króla 12 grudnia została zupełnie nieprzygotowanych. Zmarł w pełni sił, mając dopiero 54 lata. Natomiast Jagielonka w chwili, gdy odowiała, liczyła 64 lata. Na wieści o śmierci męża pierwszą myślą Anny było zapewnienie korony ukochanemu Zyziowi. Wielkie uczucie spowodowało mobilizację wszystkich posiadanych sił duchowych. Dzięki czemu królowa, będąca od wielu lat obiektem rozgrywek politycznych, teraz stała się ich podmiotem, wywierając swą działalnością wyraźny wpływ na losy kraju i narodu. Przede wszystkim należało uzyskać zgody Jana III, który był projektom szagierki przeciwny. Po pierwsze, stary monarcha, kochając syna, nie chciał się z nim rozstawać. Poza tym nie widział, jak można jednocześnie rządzić i Polską, i Szwecją a dziedziczony tron w Sztokholmie uważał za bardziej atrakcyjny od elekcyjnego w Krakowie, gdzie w dodatku rodzinie panującej upaństwowiono jej dobra, w tym znajdujące się nawet we Włoszech. Jednak może władcom szwedzkim bardzo uśmiechała się myśl, aby przyszły monarcha znaczną część czasu spędzał za morzem, a oni zastępowali go w rządzeniu krajem. Stąd akcja Jagiellonki miała szansę powodzenia. Niemniej pierwszy jej wysłannik, inflantczyk Lambert Wrader, Przywiózł odmowę szwagra. Zanim jednak powrócił, drugi poseł Paweł Uchański znajdował się już w drodze, a wkrótce podążył przez Bałtyk III Walenty Wągligowski. Uchańskiego w Sztokholmie zlekceważono, natomiast Wągligowski przywiózł list zawierający chłodną zgodę Jana III, zupełnie pozbawioną entuzjazmu. Opór króla... Przełamali można władcy, roztaczając perspektywy antymoskiewskiego przymierza polsko-szwedzkiego i strasząc go, że w przypadku odmowy Wazów królem Polski może zostać Fiodor, syn Iwana IV Groźnego. Niemniej zbolały ojciec napisał później do Anny, że ilekroć spojrzę na ulubionego Zygmunta swego, tylekroć więcej upatruje powodów do zatrzymania syna, aniżeli do oddalenia go od siebie. Wybrał jednak złą powiernicę, gdyż Jagielonka, tęskniąca za niewidzianym Zyziem, gotowa była wszystko uczynić, aby on osiadł w Krakowie. 17 kwietnia, zanim jeszcze wrócił Wągligowski, został ponownie wysłany w rader, który wiózł konkretne warunki, tym bardzo trudny dla wazów, zwrot Polsce-Estonii. Kopię listu wyrażającego zgodę Jana III królowa rozesłała szeroko po Polsce i księstwie litewskim, a do Sztokholmu wkrótce wyprawiła nowego posła Marcina Leśniowolskiego. W rezultacie 13 marca wyruszyli do Warszawy oficjalni przedstawiciele wazów Eryk Sparre i Eryk Brahe. Przed ich wysłaniem umówiono w Szwecji formę rządu w razie Unii Personalnej z Polską, co później 5 września podpisali i Jan III i Zygmunt jako statuty kalmarskie. Obaj wysłannicy byli magnatami, jako tacy pragnęli się pozbyć ze Sztokholmu przyszłego króla. W wiezionej przez nich instrukcji Jan III podkreślał dziedziczne prawa syna do tronu Jagiellonów. Anna w tym okresie przygotowywała z ziowi stronników w kraju. Początkowo, nie będąc pewna zgody szwagra, po cichu także omawiała z obozem prohabsburskim Maria siostrzenicy z arcyksięciem Maksymilianem Habsburgiem. Za synem Jagielonki opowiedziała się średnia i drobna szlachta, a także wrogi Habsburgom zamojskim. Poza tym osobisty autorytet królowej był wówczas bardzo duży. 7 lutego, pomimo choroby, przyjęła kondolencje posłów sejmowych wołających Oto jeszcze Pan Bóg ku pociesze zostawił jako pozostałość sławnej rodziny Jagielonów Waszą królewską mość, a za nimi ciągnęli z wyrazami współczucia i szacunku senatorowie i wysłannicy obcych dworów. Zborowscy chcieli przerwać te podniosłe nastroje przypomnieniem rozwodowych projektów Batorego, ale usiłowania ich zostały zatarte faktem, że papież nadesłał Annie w dużym stopniu za zasługi jej męża Złotą Różę, którą jej uroczyście wręczył prymas w warszawskiej kolegiacie Świętego Jana. Rzym z całej siły popierał starania Habsburgów o tron i nuncjusz otrzymał w tej sprawie 6 stycznia jednoznaczne zalecenia. Szanse przeciwników wazy zmniejszał bardzo fakt, że o tron polski konkurowało aż czterech książąt: Ernest, Ferdynand, Maciej i Maksymilian. Ten ostatni był jednak najpoważniejszym kandydatem, jemu właśnie Jagielonka proponowała swą siostrzenicę. Początkowo nie zdając sobie sprawy ze stopnia zaangażowania Anny z prawą Zygmunta, spodziewano się, że wdowa może zechce sobie wybrać drugiego męża, przy boku którego ponownie będzie panowała. Jednak królowa wkrótce rozwiała te przypuszczenia, konsekwentnie powtarzając, że uważa młodego wazę za własnego syna. Jednocześnie podnosiła różne zalety wyboru Zygmunta. Między innymi na sejmiki litewskie pisała — Wiedzą, waszmościowie, jako wiele na tem zależy liberum dominium mares, bez którego słabe są największe państwa — Posłowie szwedzcy nie zdziałali wtedy wiele dla swego królewicza, ale nie zrazili przynajmniej Polaków jednoznaczną odmową zwrotu Estonii. Natomiast Annie udało się przeciągnąć na stronę siostrzeńca prymasa i większość biskupów, którzy początkowo byli zdecydowanie prohabzburscy. Poza tym owdowiała monarchii, oficjalnie obiecała rozdać wszystkie wakujące na Mazowszu urzędy tym, którzy poprą jej Zygmunta. Początkowy, wczesny termin lekcji... 8 maja, wysunięty przez przeciwników wazy pragnących utrudnić traktację pomiędzy Warszawą a Sztokholmem, został przesunięty na 30 czerwca. Zamojski zbierał na wszelki wypadek wojska, co Jagielonka częściowo finansowała. Sprawę Estonii rozwiązano w ten sposób, że Anna zagwarantowała jej zwrot na swoich dobrach, a posłowie szwedzcy przysięgali, że będą do tego skłaniać swego pana. 19 czerwca Zygmunt został obrany królem Polski. I w obecności jego rozradowanej ciotki odśpiewano w kolegiacie Świętego Jana uroczyste tedeum. Znów jednak elekcja była podwójna, gdyż 22 września zwolennicy Maksymiliana okrzyknęli go monarchą. Anna kazała wówczas zamknąć bramy Warszawy, dzięki czemu tedeum stronników Habsburga zostało odśpiewane w podmiejskim kościele Bernardynów.